Witamy bardzo serdecznie w konglomeracie podcastowym. Dzisiaj mówi do Was Hubert Spandowski, czyli Mando i jest ze mną Michał Rakowicz, Jerry. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć. Cześć Mando. Piąteczka Jerry. Widzimy się na żywo. Nagrywamy z Pyrkonu, także ten hałas w tle to e, zamierzona rzecz. E, I będziemy dzisiaj rozmawiać o drugim tomie mangi. Mangi gwiezdnowojennej Star Wars Leia. Trzy wyzwania księżniczki. E, pierwszy tom omówiliśmy dla Was normalnie, w normalnych warunkach. Dzisiaj w warunkach polowych, także e, zobaczymy, jak to wyjdzie. E, twórcy są oczywiście ci sami. To jest, to jest manga na podstawie powieści Claudy Gray, która w Polsce nie została wydana Także dla nas i dla polskich czytelników, którzy nie czytają po angielsku, fabuła jest nowością nadal. Jest to dalszy ciąg historii oczywiście z pierwszego tomu. Cała historia jest trzytomowa, tak dla przypomnienia. Ten drugi tom jest dużo cieńszy, on na półce nawet wygląda inaczej. Obwoluta ma mniejsze logo, także jeżeli ktoś jest fanatykiem serii, to w sensie fanatykiem serii robionych pod linijkę, no to może go to boleć trochę, bo to no, wąszy grzbiet, no to trzeba wszystko pomniejszyć. Tutaj mamy tylko trzy segmenty, ja nie pamiętam ile było w pierwszym tomie, pamiętasz? Z tego co pamiętam, były cztery segmenty, jeden więcej, no i tutaj mamy trzy segmenty plus dodatek specjalny, o którym też powiemy pewnie dwa zdania. E, Okej. Okay. Fabuła. Zakończyliśmy pierwszy tom. No tu oczywiście musimy spoilerować już pierwszy tom. W momencie, gdy młoda księżniczka Leja dowiedziała się, że jej przybrany ojciec, Bail Organa, jest może nie jeszcze przywódcom, ale działa w e, ruchu oporu, w sojuszu rebeliantów, w rodzącym się sojuszu rebeliantów, więc zaczynamy od tego momentu. Zaczynamy od e, tej sceny, w której zakończyliśmy w pierwszym tomie, gdzie ona zobaczyła tatę e, w miejscu, gdzie działa sojusz rebeliantów i ten początek, bo żeby było jasne, no powinniście posłuchać pierwszy podcast, to jest młodzieżówka. To jest na podstawie książki młodzieżowej, więc te elementy młodzieżowe tu przebijają. Ale ja ci powiem, Jerry, i nie możesz mi niestety wpadać w słowo, bo ja trzymam dyktafon, ale zaraz ci oddam. Ja byłem pod wrażeniem tego początku, bo trochę się zastanawiałem, jak to zostanie poprowadzone, czy tu będzie, wiesz, typowy foch, tupnięcie nóżką, krzyczenie i tak dalej, a to jest mega fajnie Poprowadzone, bo oczywiście mamy y, po pierwsze y, przesadzone emocje na twarzach, jak to w mandze, y, za czym może nie przepadam, ale jest, ale reakcja lei jest y, mega fajna bo to jest tupnięcie nóżką jest krzyk, ale jest też zrozumienie to jest Leja, która ma być przywódczynią e, Alderana, która ma być królową która ma być przywódczynią sojuszu rebeliantów i to widać już tutaj u tej nastoletniej lei, że ona tupnie, ona krzyknie ale ona zrozumie i ten cały wstęp, gdzie najpierw jest kłótnia z ojcem, potem z, e, jakieś zrozumienie, że ona ma odje, odlecieć i e, potem konf konfrontacja z matką, która już się dowiedziała i konfrontacja, konfrontacja z rodzicami i wyłożenie tego, o czym był cały pierwszy tom, że wy mnie ignorujecie, wy macie jakieś rozmowy na boku e, i puenta tego od teraz będziesz musiała kłamać jeżeli chcesz być w tym ten wstęp jest dla mnie mega Wiesz ja miałem problem trochę z tym wstępem, ale głównie właśnie przez zilustrowanie tego, bo to co mówisz fabularnie to jest zrobione bardzo dobrze, ale no... Pamiętasz dobrze i ci, którzy słuchali pierwszego podcastu, też, że my żeśmy się tym pierwszym tomem zachwycali. I kiedy ja usiadłem i nagle właśnie mamy te takie jednak podkręcone do 11 reakcje, wytrzeszczone oczy, łzy, rzucanie się i tak dalej, i tak dalej. To mówię, fabularnie ja to kupowałem, natomiast wizualnie. Trochę mi akurat ten segment nie leżał, natomiast wydaje mi się, że to, jak to zostało tutaj poprowadzone i też jaki Klaudia Gray ma pomysł na całą tę historię, to jest super patent, to jest super rzecz, dlatego że tutaj widać, jak bardzo Leja musi się nauczyć tak naprawdę no, funkcjonowania jako... Osoba w kilku postaciach, nie? No bo ma być tą księżniczką Alderana, potencjalnie królową Alderana, ma obowiązki związane właśnie z byciem królową, ma te całe przygotowania jeszcze właśnie do potencjalnej koronacji i tego wszystkiego co ją czeka. Z drugiej strony jest nastolatką, która ma te wszystkie nastolatkowe emocje, ma pięknego chłopaka obok siebie i też widać, że być może coś tam pomiędzy nimi będzie iskrzyło, no ale nagle się okazuje, że trochę żyła nieświadomie, w kłamstwie i trzeba będzie funkcjonować tak naprawdę na kilku poziomach właśnie ucząc się Kłamania, ucząc się ukrywania emocji, e, ucząc się tak naprawdę poniekąd polityki, no bo to też jest taka przyspieszona szkoła polityki, no bo przecież tutaj e, mamy dywagację właśnie e, też o tym, czy sojusz rebeliantów to ma być sojusz polityczny bardziej, e, który jest ukierunkowany na to, żeby dokonać zmiany. E, i zwalczyć imperium politycznie, czego by pewnie bardziej chciał Baylor Organa. No ale tutaj już też widać, i to jest taki wątek, który w tym tomie będzie nam towarzyszył, że i matka Lei ma trochę inne na to zapatrywania i ona ma świadomość tego, że pewnie no, nie da się nie ubrudzić sobie krwią. Rąk, żeby obalić imperium, no ale też w ogóle jakby zaczynamy wchodzić w dywagację, że okej, okay, no jest rebelia, ale też jakimi metodami, no bo tutaj jakby dalszy wątek, pojawia się nam Sogerera i jego komórka już jako właśnie trochę ci renegaci, z którymi rebelia współpracuje, ale no, nawet wewnątrz rebelii wiele osób ich nie popiera, ich metod, także no to jest bardzo ciekawy wątek i, i dobrze poprowadzony znowu. Znaczy ja miałem, e, jeszcze wracając do wstępu, taki moment powiedzmy, bo tu jest może jeden, dwa kadry z taką przerysowaną e, mimiką, ale ja biorę poprawkę, że to jest e, manga to jest manga i to tak ma wyglądać i ja po prostu sobie to przetwarzam w głowie bo, bo tak jak mówiłem przy pierwszym tomie, ja czasami w ogóle nie ogarniam emocji przekazywanych na rysunkach w mandze on, one są tak skrajne ale no dobra był taki moment, że zaczynają na siebie krzyczeć ale potem przestają krzyczeć i to co mówi Bale no kurczę, on przecież tu jest załamany tym, że ona się o tym dowiedziała i my mamy wyłożone te wszystkie konsekwencje że nie daj Boże, weźmiesz, Zostanie wzięta na tortury i w tym momencie ty już wiesz, a jakbyś nie wiedziała, to może by cię oszczędzili. A teraz prędzej czy później to z ciebie wyciągną, nie. Eee, i, I cały wachlarz konsekwencji, a scena, gdy Leja wraca na Alderan, wbiega do pałacu i tam jest jej matka z taką potraganą fryzurą, i, i Leja zdaje sobie sprawę w tym momencie, mówi. ci już, mój ojciec ci już przekazał. Tak, ja już wiem, nie. I w tym momencie wbiega Bale i oni wykładają tej młodej Lei. jakie są konsekwencje tego, a w tym momencie Leia mówi, kurczę, a ja przez ostatni rok myślałam, że wy mnie nie zauważacie, nie? I wtedy jej łzy ciekną i oni ją tulą, no to to jest mega, to jest, może emocje nawet nie są przerysowane w tej scenie. Ale to jest mega scena i ona od tej pory wie, że gdy rodzice nagle wybiegają, gdy rodzice nagle zatrzaskują przed nią drzwi i mają jakąś rozmowę. Przecież cały pierwszy tom był o tym, że ona widzi, że rodzice zamykają drzwi przed nią, nie? że nie chcą, żeby ona uczestniczyła w czymś. Ona teraz już wie, że co to jest nie? i ma świadomość i już nie jest tą główniarą, która, ee, ja nie mówię negatywnie, bo te emocje były naturalne. Ale to jest mega fajne. Potem drugi segment mamy jej konfrontację z jej kolegami, czyli tymi wszystkimi, którzy biorą udział w tym treningu. I to też jest fajne, bo tam jest ten jej piękny chłopaczek, który wyraźnie sugeruje, że nie zgadza się z imperium. Ale teraz ona już ma świadomość, że nie może tak otwarcie przed nim nie wiem, potwierdzić, otwarcie z nim gadać. Ona musi kłamać i ona ma cały czas z tyłu głowy to, że od teraz będziesz musiała kłamać. Nie? Ona jest w nim zakochana troszeczkę i ta miłość trochę wypływa. Tutaj to jest element, który wypływa. Oni mają wspólny trening ale ona ma świadomość, że teraz musi się hamować i to jest mega fajna rzecz, bo jednak w młodzieżówkach mamy e, zwykle skrajne emocje nastolatków, a tu mamy dorosłe emocje nastolatków, dorosłe rozumienie. Ona może i reagować e, sporadycznie emocjonalnie, ale rozumuje bardzo dorośle i jest e, nastoletnią Leją Morganą, przywódczynią już w tym momencie. Wiesz, bo to jest od tego momentu, to już mi się też bardzo podobało właśnie od tej finałowej konfrontacji z rodzicami, to jak jest prowadzony cały wątek właśnie te, tego spotkania z przyjaciółmi, bo tutaj widać jak Grej to fajnie prowadzi, bo po pierwsze właśnie jest to, co ty mówisz, że mamy już zmienioną mnie koleję i która musi się borykać jakby z konsekwencjami swojej własnej wiedzy, ale Tutaj już mi się y, od tego momentu właśnie bardzo podoba, że ona zaczyna już trochę kombinować. Te, te, jak ułożyć tą grę na dwa fronty, jak sobie ułożyć to życie w tej nowej rzeczywistości. A do tego ten segment jest dla mnie interesujący o tyle, że po tym takim bardzo dramatycznym otwarciu y, i po tej konfrontacji z rodzicami, gdzie oni tam, no można powiedzieć, że są zszyci na nowo jako rodzina, tutaj mamy trochę y, takich nastolatkowych emocji, ale też humoru, no bo mamy cały czas Amilin Holdo, która cały czas im przeszkadza, lei jej pięknemu chłopaczkowi. I to jest super, bo wiesz, te zmiany tonacji w tej mandze, w tej młodzieżówce do mnie jako starego dziada mimo wszystko trafiają, nie? że nie mamy tylko i wyłącznie rozgrywania tego na tych właśnie bardzo, bardzo wysokich emocjach, tylko mamy tą zmianę tempa, mamy zmianę rytmu całości, yy, mamy obudowywanie tych yy, postaci, yy, tych, tych bohaterów, no bo mamy później na przykład ten wspólny trening strzelecki, co też jest w sumie ciekawym motywem, nie? że yy, Leia po raz yy, w zasadzie, no może nie pierwszy, ale yy, Inaczej patrzy jakby na ten sam trening, który musi odbyć, bo wie, że to co kiedyś może, nie wiem, miała walkę, to jej się wydawało, że no to jest po prostu, no jest księżniczką i, i musi mieć element treningu jako sztuk walki, jako bardziej pewnie ceremoniał, a nagle widzi, że to może być coś, co będzie jej potrzebne w życiu. No i cały ten wątek właśnie jest też fajną podbudową pod to, co dostajemy w drugiej części tego tomu, czyli budowanie tej własnej drogi. Ale jeszcze wracając na sekundę do wątku rodziców, to nadal jest fajnie prowadzone, bo, to yy, prawda, to prawda. bo yy, ojciec yy, no odcina się, nie? Ojciec reaguje inaczej, matka reaguje inaczej. Matka zabiera ją do ogrodu i jej mówi. Mówi czasami za dużo, z czego sama sobie zdaje sprawę. To pada z kart tego komiksu, tej mangi, że niepotrzebnie zdradziłem ci nazwisko Soa Guerrery, a ojciec jednak odcina się i nie, nie, nie możesz, nie możesz, ale ona nie reaguje jak gówniara w tym momencie, nieświadoma. No dobra, ojciec tak mówi, ale ja wiem co jest grane, nie? Także to, to, to jest nadal fajnie rozgrywane. To jest, to jest super motyw, bo wiesz, ten, ta zmiana w podejściu rodziców jest ciekawie skonfrontowana z tym, co mieliśmy w drugim tomie. W no pierwszym. W pierwszym tomie, przepraszam, bo mamy sytuację tak, że tam mieliśmy cały ten wątek tej misji humanitarnej, na którą ona sama poleciała, sama wybrała sobie jakby sytuację, no i później mieliśmy ten rewelacyjny cliffhanger, czy, czy taki twist, gdzie się nagle okazywało, że cała ta misja tak naprawdę właśnie zaszkodziła, a nie pomogła. I tutaj to, co ty mówisz, że właśnie ojciec trochę próbuje schładzać to wszystko i, i niejako stawiają przed faktem dokonanym, że okej, okay, jak chcesz działać tutaj, to masz tylko i wyłącznie y, takie ramy i tak musisz działać. I to jest, to jest ciekawie poprowadzone, bo przecież w tym ostatnim rozdziale, kiedy widzimy właśnie, że za, po, po wyborze ojca tak naprawdę ona leci w konkretne miejsce, no to nagle okazuje się, że znów. Klaudia y, Gray tutaj to w wielowątkowy i ciekawy sposób prowadzić, tak żebyśmy my czuli zmianę całej tej sytuacji, bo przecież nie dość, że mamy tutaj zmianę podejścia ojca i widzimy jak teraz Leja musi działać chociażby w ramach tej misji humanitarnej, no to tutaj mamy jeszcze ciekawą puentę, ale to do tego przejdziemy później na, na koniec całego tego wątku młodzieżowego parlamentu, nie? Co też jest super. Znaczy mi się mega podoba też scena jak oni są w tej wiesz, ona płacze, oni ją tulą my cię zawsze kochaliśmy i nagle dostałem telefon, w sensie hologram i muszą wybiec, nie? I ona reaguje już zupełnie inaczej, nie? A, ona mówi a, to o to chodziło, to dlatego oni zawsze wybiegali, nie reaguje wiesz, fochem, nie? Jak to w młodzieżówkach, to jest fajna rzecz ale, no powiedzmy psztyczek jeden, to co powiedziałeś że Baylor Organa daje jej listę jak chcesz robić humanitarne akcję, to masz tu listę, możesz robić tylko tam, nie? Tam będzie w miarę bezpiecznie i ona wybiera jeden księżyc, a on tak mówi, hmm, coś mi to mówi, ale nie wiem co, no to jest takie trochę tanie, to jest jedna rzecz tania, nie? Bo to się okazuje, że to jest księżyc planety Nabu, planety, z której pochodziła Padma Amidala, biologiczna matka Lei. No i to ma mnóstwo konsekwencji potem, nie? A Baylor Organa, który, no, powinien wiedzieć, no to ta, ta, ta jedna scena taka, mówię, hmm, coś mi ta nazwa mówi, ale nie wiem co, dobra, leć, nie? Także to, to było jedno takie, takie... Aah tanie trochę. Nawet może niepotrzebne. Można było wyciąć te kadry. Ona mogła po prostu polecieć. Nie musiała w ogóle rozmawiać z ojcem o tym. Po prostu dał jej listę, wybrała to i poleciała. Także ja bym te dwie strony wyciął i wtedy ten komiks nie miałby absolutnie żadnego, ani jednego przytyczka, który bym mu mógł dać. Ale, no widzicie, ten komiks jest cienki. My powiedzieliśmy o tym, że jest cienki. Ma trzy segmenty. A my już mówimy o tym długo. A ten finałowy segment ma jeszcze kilka warstw. No bo gdy padmy, Przepraszam, gdy Leja tam leci, to tam jest masa fantastycznych wątków. No, Leja po pierwsze y, trafia do kopalni. I oczywiście widzi to, jak Imperium funkcjonuje, dowiaduje się od górników, że okej, okay, fajnie, dobra, przywiozłaś nam sprzęt, ale cichacze mi mówią, ale i tak tam to zabiorą mi sprzedadzą na Allegro czy OLX. OLX, my nic z tego nie dostaniemy, nie? tak to tutaj działa. No i ona próbuje z tą nową królową nabu coś zrobić. I tu jest no, masa wątków, bo po pierwsze spotykałem się z Mofem, Mofem e, imperialnym, który teraz rządzi tym e, rejonem i to jest e, Quersh Panaka. I to jest w ogóle wow, nie? Kurczę. E, Panaka to jest przecież jest z spadł amid Amidalą w e, pierwszym epizodzie. No był... Był, był przy niej, był jej strażą przyboczną, teraz jest mofem Imperium. Jest to oczywiście no, zrozumiałe, no, to był żołnierz. Zmieniła się władza, zmieniło się dowodzenie, on teraz działa pod innym sztandarem, ale jest e, ty, t, mofem nie takim jak, jakiego byśmy kojarzyli z filmów, czy książek, czy komiksów, e, czyli z Wolem tylko jest mowem mądrym, myślącym i człowiekiem, który chce coś zrobić. Spotyka się z nimi na herbatce i tu jest, mówię, mnóstwo rzeczy, bo po pierwsze jak on widzi leje, wylewa herbatę. My ją widzimy w postaci Amidali w tym momencie. On ją rozpoznaje. Zaczyna się ta cała rozmowa yy, o adopcji, o tym. No, oczywiście to nigdzie nie pada yy, z kart On nie wie, że to jest dziecko Amidali. Ona nie wie, że jest yy, córką Amidali. Ale w tej całej rozmowie to cały czas przepływa, yy, przechodzi. A potem nagle mamy bach, nagle mamy atak Soła Guerrery, całej jego yy, terrorystycznej jednostki. Yy, a jeszcze przed tym yy, Panaka zupełnie nieświadomie mówi... Wow, twoja historia jest fantastyczna, opowiem o tym Palpatinowi to jest po prostu, czytasz to i sobie myślisz, kurczę, nie, facet jest pozytywny, ale działa po złej stronie, wszyscy jesteśmy pozytywni, on wyciąga pierwszy pozytywny wniosek, opowiem o tym e, mojemu szefowi, nie, a my wszyscy wiemy co i jak i jakie to może mieć e, przerażające konsekwencje, nie. Jak ja nagrywałem z córką o tym, to ona powiedziała o pierwszym tomie, że to w, w zasadzie można też pewnie czytać, jeżeli ktoś nie oglądał filmów, ale to jest akurat wątek, który wydaje mi się, że wymaga pewnego kontekstu, że jeżeli ktoś zna film, Ale to już tak było w pierwszym tomie. No, mieliśmy tę scenę spotkania Padme z też wymagało to kontekstu. No, musieliśmy wiedzieć, że Tarkin zniszczy Alderan, że Tarkin będzie... Yy, a tu mieliśmy ich pierwsze spotkanie na wiesz, na stopie politycznej. Tak, tak, tak, tak, tak, tak. Yy, młodzież przyszła do polityka. nie? Dokładnie tak, natomiast tutaj ten dialog, jeżeli się właśnie zna cały kontekst i rocznego Widma i widzimy w jakim kierunku idzie ta rozmowa, bo ja Ci powiem, że ja odebrałem to, że on dokładnie się zorientował, kim ona jest albo kim może być. Nie? I dla mnie nie, cały ten dialog jest fantastyczny. Zorientował, ale on nie wie, że to jest córka Wejdera, nikt tego nie wie. On wie, że to jest Potomczyni Amidali, że to najprawdopodobniej jest dziecko Amidali, ale nikt nie wie, kto jest rodzicami. Nie? Nikt nie wie, że to, w momencie, gdy on powie o tym Palpatinowi, on nie wie, że, że, że, że, że to jest Potomczyni Wejdera, że to jest dziedzic z imperium, nie? Tak, i tutaj to jest doskonale poprowadzona scena właśnie na zasadzie e, tych e, podskórnych emocji, gdzie my e, czujemy, że Leja w dobrej wierze przecież, bo są na herbacce z mofem, który wydaje się im przyjazny, e, tak naprawdę no, kręci bicz na siebie i przez to, że to jest jakby spuentowane e, całym tym zamachem, e, to jest... E, doskonały wątek, to który ratuje jeszcze... ratuje sytuację, ratuje, no bo, bo tak, panaka, tak, tak. panaka też nie robi tego świadomie. Gdyby oni y, sobie nagle powiedzieli, tak wiesz, y, oficjalnie, to Panaka w życiu by nie powiedział tego Palpatinowi, nie? gdyby on wiedział, do czego to może doprowadzić, nie? a my rozstajemy się z nimi, oni się rozchodzą i my wiemy, ale ja tego nie wiem, bo Leja nie wie, kto jest jej matką, kto jest jej ojcem. Nie? My wiemy i my wiemy, do, jakie to mogą mieć konsekwencje. I w momencie, gdy dochodzi do wybuchu, to my jesteśmy jako czytelnicy szczęśliwi, nie? bo właśnie zapobiegliśmy gigantycznej katastrofie na skalę galaktyczną. Tak, ale i to jest właśnie też fantastycznie spłętowane, kiedy rodzice też jakby sobie uzmysławiają, że e, tak blisko byliśmy katastrofy, nie? że w zasadzie znów wydawało się, że kontrolowana w miarę sytuacja, e, wycieczka, która nie powinna tak naprawdę zrobić jakiegoś problemu i nagle no, byliśmy na skraju absolutnej katastrofy, bo niewiele by doszło do tego, że m, imperator by się dowiedział, że, i, że dzieci e, Wejdera normalnie funkcjonują gdzieś tam i, i to by mogło zmienić wszystko. To jest świetny patent, bo znów, ty powiedziałeś, że y, krótka manga, a rozmawiamy o niej już długo. Tak było też przy pierwszym tomie, nie? że tu jest krótka No ale pierwszy manga. był dłuższy. Ten jest naprawdę króciutki. To jest króciutka rzecz, a tu się... Są takie rzeczy, które no, są fantastycznie. Y odwrócone, wywrócone. Są rzeczy, o których można naprawdę długo dyskutować. Tak, tak. I tu jest właśnie naładowanie tych wątków i najlepsze jest to w tym wszystkim, że one są bardzo mądrze i ciekawie prowadzone i tak zaplecione, nie? Że to nie jest tylko tak, że mamy trochę jak w książkach dla dzieci, czy właśnie w młodzieżówkach czasem jest, że ma być jakiś morał, nie na zasadzie, że nie wiem, rebelia to jest, to są ci dobrzy i wszystko i będziemy mieli jakiś mały fragment, który będzie o tym nam mówił, tylko mamy na przykład postawiony cały ten wątek tych dwóch stron, nie? gdzie mamy wątek, nie wiem, Soła Gerery, zabijać czy nie zabijać, albo do czego potencjalnie my będziemy zmuszeni, jeżeli chcemy no, z Imperium ostatecznie mm, zwyciężyć tak naprawdę. No i wiesz, kiedy mamy ten Finałowy segment i, i kolejną misję Lei, gdzie ona musi się postawić i właśnie wybrać, jaką drogą to ona chce podążać. Nie? Czy to ma być ta droga bardziej zbrojna, czy ma to być ta droga polityczna, czy może jeszcze jakaś właśnie ta tytułowa, z, z tytułu tego rozdziału własna droga. I przede wszystkim jak mamy też rewelacyjny cliffhanger na koniec w kontekście tego, jak wraca nam cały wątek tego młodzieżowego senatu. No... Tak jak mówię, ja sam ten początek może nie do końca pozytywnie oceniam, tak? Im dalej tym lepiej i uważam, że to jest fantastycznie tu rozpisane. Znaczy jedna rzecz mi się mega podoba, to wychodząc od tej rozmowy lei z rodzicami, Baylor Organa ojciec do niej mówi, ty poważnie myślałaś, że my jesteśmy mordercami, a ona mówi, ale jeżeli chcecie prowadzić tę walkę dalej, to będziecie musieli być mordercami w pewnym momencie, nie? I, I to jest mega fajne, bo wiadomo, że tak będzie, nie? A mm, Saul Gerrera, no, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia czytelników zrobił dobrze, chociaż zrobił źle. Zabił nam pozytywną postać, która była po negatywnej stronie. Tu jest cały czas ten rozkrok, nie? W którą stronę pójść, co jest dobre, co jest złe. Natomiast e, finał tego, ja, ja w ogóle ja przez cały ten tom tak sobie myślałem, Dobra, pierwszy tom miał jakiś pomysł. Do czegoś nas prowadził. A ten myślałem, że to jest taki, taki środek, czytając to. Ale kurde, nie! Tu jest tyle fajnych e, zagrań, tu jest tyle fajnych motywów i zaskakujące, że finał to nie jest nic nowego. To jest rzecz, którą widzieliśmy wielokrotnie. No kurczę, drugi sezon Bad Batch. E, przecież cały motyw wprowadzenia szturmowców do Imperium. W sensie... E, oddalenia klonów, a powołanie armii szturmowców, to była manipulacja Palpatina. Palpatin zmanipulował tak nasze główne klony, żeby one swoją akcją, dwuodcinkową, przez dwa odcinki prowadzili akcję, niby ją wygrali, a nagle mamy ostatnią scenę, gdzie okazuje się, że nie wygrali, bo to, co oni zrobili, to był pomysł Palpatina, który właśnie przeforsował swoją ustawę w Senacie na powołanie szturmowców. I to było takie Wow, nie? Fajne. I tu jest ta sama rzecz. Nagle dowiadujemy się, że jej 16-letnie wizje, marzenia na poprawienie galaktyki to jest wszystko pomysł Palpatina. I wiesz, my nieraz narzekaliśmy na to, że nagle na koniec powieści okazuje się, że Palpatin pociąga za sznurki, że to on wszystko kontrolował, że wszystko było przez jego przewidziane. I wielokrotnie to jest naprawdę źle zrobione ale kilka razy zdarza się, że to jest fajne i ja się tego tu nie spodziewałem i nagle jak dostałem ostatnią stronę, wiem, że spoilerujemy, no ale to jest spoilerowy podcast, to mówię, wow, to jest fajne zakończenie tego tej mangi. Znaczy, wiesz, to jest świetne zakończenie, tym bardziej, że pamiętasz, jak my żeśmy się zachwycali całym tym wątkiem młodzieżowego senatu i tym, jak mądrze właśnie udało się e, tym dzieciakom wyjść z całej tej sytuacji, nie? To, co Leja zaproponowała, no, to się wydawało wtedy genialne, nie? No. I, I super, nie? Taki rewelacyjny pomysł, nie? I nagle dostajemy po prostu niczym obuchem w twarz i cała ta sytuacja wraca i no to jest naprawdę świetne podprowadzenie pod trzeci tom i ja cały czas nie mogę wyjść z podziwu, ile tu jest treści w tak krótkiej historii, ile tu jest wątków, ile tu jest pomysłów, bo tutaj naprawdę byśmy mogli pewnie długo dyskutować o jakimś jednym pojedynczym rozwiązaniu fabularnym, które tutaj jest zastosowane i na przykład tak jak rodzice w zasadzie trochę mimo wszystko byli schowani w tym pierwszym tomie, no to nagle zobacz ten wątek tutaj wychodzi na, na pierwszy plan i jest naprawdę też interesująco prowadzone, Bo właśnie przez to, że mamy ten kontekst młodzieżówki, gdzie Leja jest nastolatką i, i wydawało jej się, że trochę odsuniętą przez rodziców, bo są zajęci sami sobą, no to to, jak nagle dostajemy mnogość wątków, wielość warstw tutaj na, nałożonych na to wszystko, to jest naprawdę fantastycznie poprowadzone. Tak. <śmiech> Tyle mam do powiedzenia. Ale to, to powiem Ci jest tak, jak sko sko skończyliśmy w zasadzie fabułę, to ja bym chciał mimo wszystko docenić też e, rysunki, bo powiedziałem, że na początku nie podobało mi się to, jak mamy te emocje tych e, rozrzeszczanych e, bohaterów. Ale, ale, ale to z poprawką. Ja jest poprawką. No, z poprawką, tak, biorę poprawkę na to, co już mówiłeś, tak, nie będę się tutaj wykucał, chociaż jak widzę tu wytrzeszcz e, Baila organy na jednej z pierwszych stron, to, a, to trochę jednak... No bo akurat e, bardzo emocjonalnie tu reaguje. No, ale do, do jesteś ojcem, No nie? tak, no rozumiemy, rozumiemy jego reakcję, tak. Ale całościowo fantastycznie jest ta, ta manga znów wprowadzona. Bardzo mi się podobał pod tym kątem ten pierwszy tom, ale ten drugi też jest świetny. Fantastycznie wypadają te dynamiczne sekwencje, fantastycznie wypadają te wszystkie sceny z gadającymi głowami. Cały ten środkowy segment z wizytą na Nabu i z Mofą, Mofem panakom znów jest bardzo dobrze nam prezentowane, jak mamy te wszystkie sukienki te wszystkie pomysły, to jak to jest prowadzone wizualnie, to, to niby są proste patenty, bo przecież tu nie mamy jakichś bardzo takich innowacyjnych zabiegów, jeżeli chodzi o kadrowanie, ale no nawet ten prosty patent, gdzie najpierw widzimy tą rozlaną herbatę i jeszcze nie wiemy w zasadzie co wzburzyło panakę i nagle przewracamy stronę i widzimy Leje jako Amidale, to jest takie wow, nie? To jest, że super. To jest super rzecz, że widzimy ją w tym makijażu Amidali, ale e, ja się z tą zgadzam, ten e... Tom jest lepszy wizualnie, bo pierwszy miał ten segment, ten taki bardzo młodzieżowy. Ten, gdzie właśnie Holdo... I komediowe, komediowy, nie? No, no, no, ten z tą całą ekipą, która robi trening. Tutaj ten trening jest ograniczony do minimum i tak naprawdę poza tymi trzema kadrami czy czterema z Holdo, gdzie ona faktycznie jest taka mangowa na potęgę, to nie ma tego. Także tutaj... Jest naprawdę, yy, podkryć, powiedziałeś to za trzy razy, że kilka razy są te emocje przerysowane, ale one są przerysowane na kilku kadrach. Mm -hmm. tak, tak, tak, tak, no to jest, to jest prawda i to na przykład yy, widać, że to jest wszystko yy, dobrze prowadzone w, tym, w tych finałowych stronach, gdzie też mamy bardzo dużo yy, emocji, budzuje się w nas w czytelnikach, ale budzuje się też yy, w naszych bohaterach. I to jest fantastycznie prowadzone. Przecież cała ta scena pod kątem wizualnym y, bardzo mi się podoba. I nawet to, że mamy znów tam Holdo, która trochę rozładowuje napięcie, to uważam, że też to jest bardzo dobre pociągnięcie ze strony rysownika. No z Holdo to jest chwila. To jest chwila, także to jest fajne. Naprawdę, ten, ten tom y, ma y, mikroskopijną y, liczbę, kadrów, scen, stron e, takich stricte bardzo przerysowanych mangowych. Reszta jest naprawdę e, stonowana. W miarę stonowana. Na koniec mamy przecież fantastyczną scenę z tym e, facetem na m, planecie, e, gdzie e, on nie chce przyjąć pomocy. I to też jest fajne, jak e, Leja wybucha, ale wybucha racjonalnie, nie jak e, gówniara, krzycząca i tupiąca, czy mnie nie słuchacie? Tylko wybucha racjonalnie, wyrzuca mu to w twarz i on w tym momencie mówi o, pierwszy polityk, który mówi jak trzeba, nie? I rzuca jej propozycje, a ona rzuca kontr... kontr I to kurde, no niby dwie strony, ale to też jest fajna rzecz, która może mieć konsekwencje, ja nie wiem czy to, bo ja, ja, ja nie wiem czy to już zostało napisane, czy to jest postać, która gdzieś tam kiedyś coś, czy to dopiero będzie, ale to jest kolejna fajna rzecz, kolejny fajny element, kolejne ziarenko w tym króciutkim, króciutkiej manze w tym drobiazgu, nie? No jak no, wspominasz o tej scenie, to ja jako wielki fan Ojca Chrzestnego szeroko się uśmiechnąłem, jak e, Leia e, daje mu kont propozycję, bo <śś> wszyscy, którzy kojarzą Ojca Chrzestnego, wiedzą, jak niebezpiecznie jest mieć e, czasem przysługi do oddania. <śś> Także to jest fantastyczny motyw. No dobra, to chyba przebrnęliśmy przez całość, bo my możemy jeszcze się rozpływać i rozpuszczać nad całością, ale no... Umówmy się, chyba wypływa to z naszej rozmowy, to jest drugi tom, dwie trzecie, kurcze fantastycznej opowieści. Ja jestem autentycznie zaskoczony, bo myślałem, że ten środek będzie taką popierdółką, która nas podprowadzi pod finał. I tak myślałem przez, może nawet i z połowy lektury. A ostatecznie jestem mega, mega zadowolony. I drugi raz jestem mega zadowolony. To jest kurde. No trzeci tom nie jest w stanie tego popsuć. No nie wiem co by musieli zrobić w trzecim tomie i... i nie wiem czy żałuję, że nie przeczytałem tego jako książkę po raz pierwszy. No, no już pewnie nie przeczytam, bo nikt tego nie wyda. Ale na dwóch trzecich... Tego rajdu. To jest świetna opowieść. No, nic do dodania. Tak naprawdę, ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo mówię, ten. Początek miałem obawy, w jakim kierunku to pójdzie, ale się okazało, że no naprawdę tu jest pomysł na to, jak to wszystko zrobić. Fantastyczna manga, bardzo pozytywne zaskoczenie nadal. No i ja wspomniałem, że mamy tutaj na koniec dodatek specjalny. To jest też w sumie nietypowa rzecz, bo mamy kilka prac, które twórcy dostali od fanów. I Ja w zasadzie sobie nie przypominam, nie wiem, czy to kojarzysz, żeby coś takiego było? Nie kojarzę, ale to są trzy rysunki, z takimi dwa z nich są z takimi listami od fanów, co prawda to jest, to, to, to nie jest pisownia, to jest ściąka tam nałożona, ale to są wszystkie trzy bardzo dobre rysunki, mamy szturmowca, dwóch szturmowców na jednym, mamy Wejdera bez hełmu, który wygląda świetnie i w tle Imperatora i błyskawice wygląda świetnie. No i mamy Luka, chłopaczka wieśniaczka, który plecami styka się z Lukiem w czarnym stroju Jedi. Wszystkie trzy wyglądają fajnie. Tak, ten Vader jest fantastyczny. No i na koniec mamy jeszcze historię Amilin Holdo, która też jest w sumie ciekawym patentem, no bo mamy na jednej stronie zebrane te takie kamienie milowe w historii funkcjonowania tej postaci w Gwiezdnych Wojnach i to jest w sumie super patent, nie? bo my żeśmy też mówili, że fajnie zobaczyć, że Holdo z Leją już się znały za takiego dzieciaka, a tu nagle na tej jednej stronie, gdzie mamy odniesienia do konkretnych innych dzieł, głównie komiksów, w których Holdo się pojawia i współpracuje z Leją, widać, że ta przyjaźń przez lata cały czas była kultywowana i podtrzymywana. No, mnie też to bardzo podobało. Tutaj jest e, no, krótki tekst, krótka historia. I ta, tak naprawdę no, jeden akapit nawiązuje do Resistance, e, Age of Resistance, którego nie czytaliśmy. E, drugi akapit nawiązuje do Star Wars e, 14. Ten czytaliśmy i tam, faktycz tam faktycznie padło... E, ona tam nie występuje w tym komiksie. Mhm. Przecież tam Leja dowiaduje się o tym, że Han w Karbonicie jest wystawiony na aukcję. Dowiaduje się z hologramu, z holonetu, z telefonu i tam pada. Z tego co pamiętam, pada, że Holdo no, nie zadzwoniła. No i to jest wszystko. No, ale tutaj mamy taką spójną historię. Od e, Star Wars Avengers e, numer 25 przez e, Age of Resistance Special e, do Star Wars e, Comics e, numer 14. I na koniec e, finałowa scena, tą, którą znamy z ostatniego Jedi z filmu, gdzie Holdo zrobiła manewr Holdo i trzasnęła w, w najwyższy porządek. Ja nie czytałem dwóch z, tych dwóch z tych trzech komiksów, do których nawiązują, więc nie wiem, na jakiej zasadzie tam było. Może to była tylko pierdoła, nieważne, ale fajnie to jest zebrane. To nic nie spoileruje, no bo umówmy się. Czytaliśmy ten Star Wars z to był w ramach tego Wojna Łowcy Nagród. To nie jest żaden spoiler, nie? Także można sobie historię przeczytać, podejrzewam i nic nas nie boli, jak nie znamy materiału wyjściowego, a mamy przynajmniej obraz no to co, to czekamy z zainteresowaniem na wielki finał i trzeci tom tej mangi. Pewnie znowu się spotkamy przy okazji kolejnego komiksu za niedługo, kolejnej mangi, bo mamy i całe szkarłatne rządy i mangę gwiezdnowojenną do omówienia. Także, także no więcej Gwiezdnych Wojen będzie wkrótce. Tak jest, a przyszedł do nas Michael Myers, także kończymy ten podcast. Żegnamy się z wami. Do usłyszenia, cześć! Do usłyszenia, cześć. Trzymajcie się. Dobra, Michael. Zróbmy, zróbmy sobie zdjęcie wspólne z Michaelem. Game over! The fuck are we do now? What are we do? It's over! Nothing is over. Nothing.